Radio Afera, Rokowo i alternatywnie. 16. Studencki patrol na 98.6. 16 na zegarze, czyli studencki patrol, czas zacząć. I dzisiaj w programie będziemy rozmawiać o atopowym zapaleniu skóry z profesor Aleksandrą Dańczak-Pazdrowską, dermatolożką z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Z kolei w drugiej godzinie naszej audycji o 17.10 moim gościem będzie Piotr Kaczorek, dziennikarz Kanal Plus, student szkoły doktorskiej UAM, a także główny autor projektu Ekstraliga AI 2026, który to będzie główny ...tematem naszej rozmowy. No i oczywiście zapomniałam się przedstawić. Audycję realizuje dzisiaj Weronika Leduchowska, a za mikrofonem Paulina Bernard. Zapomniałam się przedstawić, ale nie zapominam o konkursie, o którym opowiem więcej już za moment. To jest taka wędka, którą tutaj na Was zarzucam, żebyście z nami zostali aż do końca, bo patrolujemy do 18, a tymczasem wyspana Wiksa. Posłuchajmy. Sama to je jediné místo, kde chce na někoho narazit, je sama místo. To je prostě ráda sama, je sama v sobě, tak to je. V tě je ticho a venku šeptá město, po ho, když smí, lakuje. Jedině černou barvou, jedině černou. Panko Frgingo Zina je single Zina je single Nikoho nechce, przecież láska je Panko Frgingo Wszystko spaluje. sama w davu, to je misto. místo Kde chce na někoho narazit a czijt blízkost. Je prostě ráda sama, nie sama w sobie jediné Prázno, a v srdci tam je čisto. Poslouchá ho, když se v zrcadle maluje. Jedině černou barvou, jedině černou. Čína je single, Čína je, je single. Nikoho nechce přece láska, jen pan komerčník. Čína je single, Čína je single. Nikoho nechce přece láska, jen pan komerčník. no i czas na obiecany konkurs i dzisiaj konkursu ja sama wam zazdroszczę i żałuję, że sama nie mogę wziąć w nim udziału, bo do wygrania jest jedna wejściówka podwójna na koncert dwóch sławów w dwóch progach, e, ale się złożyło co? W czwartek, 16 kwietnia. A żeby wygrać, wystarczy, że jak zwykle wyślecie do nas smsa o treści afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiecie na pytanie konkursowe, a dzisiaj pytam was o to, czy czy w ogóle korzystacie ze sztucznej inteligencji i jeśli tak, to kiedy, w czym najbardziej Wam ona pomaga? SMSy wysyłajcie na 7148 koszt to złoty 23 Autopromocja Jazz Awangarda Muzyka improwizowana Audycja Wiek Awangardy Zapraszamy z wtorku na środę po północy Daleko, a Ty chcesz już tańczyć? Włącz Aferę w każdą środę o 23.00. Audycja Tańcy hulanki. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl Ukośnik Player. Autopromocja. Radioafera Afera. 98,6 MHz. Zbliżamy się do 16.10, a więc to czas na naszą rozmowę. No i będziemy dzisiaj trochę rozmawiać o atopowym zapaleniu skóry, bo zmiany skórne, suchość, przeróżne wysypki, to coś, co raczej każdy z nas zna. Jednak najczęściej w przypadku zdrowej skóry nie mamy zbyt dużego problemu, by zaleczyć te dolegliwości. Inaczej sprawy się mają właśnie wtedy, gdy chorujemy na jej atopowe zapalenie. Jest ze mną ekspertka w tym temacie, profesor. Profesor Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, dermatolożka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Bardzo cieszę się, że się słyszymy i Pani Profesor, może na początku ja zapytam, czym jest to atopowe zapalenie skóry, czym się charakteryzuje, no i dlaczego to nie jest zwykła suchość skóry? No niewątpliwie nie jest to zwykła suchość skóry. Jest to postać zapalenia skóry, postać, która jest szczególną formą wyprysku, czyli często pacjenci wolą nazwę egzema i tak jest w niektórych krajach, że ta jednostka chorobowa nazywana jest atopik egzema, czyli atopowa postać wyprysku. Faktycznie ta postać jest bardzo szczególna, bardzo często rozpoczyna się w dzieciństwie, chociaż w tej chwili coraz częściej niestety obserwujemy także późne, początki choroby i na przestrzeni lat, czyli inaczej ta choroba wygląda, jak zachorowuje dziecko, inaczej małe dziecko, inaczej jak choruje nastolatek, a jeszcze inaczej, jak choruje osoba dorosła. No jest to niewątpliwie przede wszystkim choroba, która, my mamy zwyczaj takie mówienia pacjentom, że jak choruje dziecko, to choruje cała rodzina, bo jest to choroba przebiegająca z niesamowitym świątem, co powoduje, że niestety dziecko nie przesypia nocy albo drapie się przez sen, co powoduje, że cała rodzina się świę denerwuje, cała rodzina ma zaburzony odpoczynek nocny, no co oczywiście w dramatyczny sposób wpływa na jakość ich życia. Tak, a czy ta mm, jakość życia właśnie jeszcze przez coś, y, przez jakieś dodatkowe dolegliwości jest y Zaburzona, bo tak wyda wydaje mi się, że też e, tutaj ta kwestia estetyczna, być może te dzieci mogą też się e, spotykać z jakimś ostracyzmem społecznym. Niewątpliwie, niewątpliwie niestety tak. E, e, tak jak wiele w gruncie rzeczy chorób skóry, e, to są choroby, które stygmatyzują pacjenta. Choroby, które są widoczne dla innych. Często jest tak, że osoby postronne mogą mieć obawę przed zakażeniem się taką jednostką chorobową. Oczywiście ta choroba nie jest zakaźna w żaden sposób, jest to jeszcze raz choroba zapalna skóry. No Niemniej jednak sam wygląd, zwłaszcza w okresie tak wrażliwym, jakim jest okres dojrzewania, no, wpływa również negatywnie na no, to samopoczucie naszego pacjenta. Także niewątpliwie jest to choroba często przebiegająca ze współistniejącą depresją. Jak to jest z, z tym, że w ogóle występuje ta egzema? Czy to jest gdzieś choroba genetyczna, czy, czy może być ona też nabyta? No, to jest jedno i drugie. czyli yy, Niewątpliwie jest tak, że jest to choroba uwarunkowana genetycznie. Yy, co odzwierciedla się nawet w kryteriach rozpoznania tej choroby. Czyli jednym z głównych kryteriów rozpoznania jest dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób atopowych. Czyli wtedy mamy większe prawdopodobieństwo też, że ta osoba na chorobę atopową zachoruje. Taką chorobą atopową jest oczywiście też atopowe zapalenie skóry. Natomiast no, musi zadziałać jakiś czynnik środowiskowy i no, niewątpliwie jest tak, że my obserwujemy dramatyczny wzrost o kilkadziesiąt nawet procent na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zachorowań na atopowe zapalenie skóry. Yy, uważamy, że może mieć to duży związek z yy, no dobrostanem w gruncie rzeczy, w jakim w tej chwili żyjemy, a więc yy, yy, kraje o wyższym stopniu yy, yy, rozwoju. Wiemy, że w tych krajach więcej osób choruje na atopowe zapalenie skóry. Co ma związek z tym, że mamy większe zanieczyszczenie powietrza z jednej strony, ale z drugiej strony yy, też yy, większą sterylność naszego życia takiego na co dzień, czyli um, mamy mniejszy kontakt z patogenami w wieku dziecięcym, co powoduje, że możemy y, że prawdopodobnie to jest jedna z hipotez, taka hipoteza higieniczna to się nazywa, że być może dlatego częściej rozwijamy tę jednostkę chorobową. Ale także stosowanie przez nas y, nieprawidłowych preparatów y, do mycia skóry, y, y, y, także y, dieta y, y, tak zwana zachodnia, to wszystko mogą być czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania. Czyli Pewnie dlatego też atopowe zapalenie skóry nazywa się jedną z chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Dokładnie tak. Tak, uważamy, że jest to choroba cywilizacyjna i to właśnie ma związek z tym y, y, z tym rozwojem dookoła, który y, także ze stresem, bo jeszcze o tym nie powiedziałam, no teraz stres jest wsze wszechobecny, y, coraz szybsze jest tempo życia, to też nie wpływa korzystnie na tą jednostkę chorobową, to też będzie zawsze przyczyną zaostrzeń w przebiegu tej choroby. Czyli właśnie zaostrzałyby te stany zapalne, właśnie mm, gdzieś może detergenty, y, też właśnie ten i styl życia? Z tego by wychodziło... Zaostrzenia, tak, w przebiegu atopowego zapalenia skóry niewątpliwie mogą być podyktowane nieprawidłowymi preparatami do higieny, ale mogą być też spowodowane stresem, czyli każdy stres może spowodować. Może powodować to przegrzanie czy spocenie skóry. My zawsze rekomendujemy, żeby dom takiego dziecka chorego na atopowe zapalenie skóry był często wietrzony, żeby go tam za mocno nie zakrywać kocykami, bo to będzie, to będzie mu szkodziło, ale warto też wspomnieć o każdej jednej infekcji. Każda infekcja może spowodować zaostrzenie, tak samo jak y, takie y, y, chwilowe pogorszenie stanu skóry można obserwować również po szczepieniach, co oczywiście nie znaczy, że nie należy szczepić dzieci, należy je szczepić zgodnie z kalendarzem, ale tak jak często mamy są informowane, że dziecko może mieć przejściowo temperaturę, czy źle się poczuć, tak samo warto wiedzieć, że może być przejściowe pogorszenie stanu skóry. Tak, te wszystkie czynniki, o których Pani mówi, rzeczywiście gdzieś wskazują na to, że to życie osoby z egzemą nie jest łatwe i zdecydowanie też wymaga wielu wyrzeczeń też myślę niekiedy. A w takim razie jak można to leczyć? Bo też wiemy, że od niedawna dostępne są nowe leki, ale jak było to leczone do tych czas, a jak może teraz wyglądać życie tych pacjentów w obliczu gdzieś nowej terapii? No to ja zacznę od tego, że powiedziała Pani, że leczenie czy postępowanie czy, czy życie takiego pacjenta jest obarczone pewnymi wyrzeczeniami. No niewątpliwie tak, chociażby dlatego, że no, należałoby zalecić duże ilości emolientów i należałoby te aplikacje emolientów powtarzać wielokrotnie w ciągu dnia. W tej chwili nie jesteśmy już aż tak restrykcyjni, bo zdaliśmy sobie sprawę, że kiedy kiedyś rekomendowaliśmy pacjentowi aplikowanie emolientu co 4 godziny, no to tak radykalnie utrudniało y, życie, że było to niewykonalne, więc pacjent często po prostu rezygnował z tej emolientoterapii. W związku z tym no, w tej chwili mówimy, że o ile się da, to jak najczęściej stosować emolienty. I te emolienty, y, to jest niezwykle istotny element terapii atopowego zapalnia skóry. I tu chciałabym podkreślić właśnie to słowo, tej, to słowo terapii. Dlatego, że w wielu chorobach skóry my mówimy, że to jest forma pielęgnacji. Natomiast w atopowym zapaleniu skóry my zawsze powiemy, że emolienty są już tym pierwszym elementem terapii. Czyli bez tego elementu my nie jesteśmy w stanie leczyć pacjenta dalej. Oczywiście w następnym etapie stosuje się preparaty miejscowe. I to są leki, których często pacjenci nie lubią, ale one, ja bym chciała powiedzieć, że one prawidłowo stosowane absolutnie nie są niebezpieczne dla pacjenta i to są miejscowe sterydy. Zamiast miejscowych sterydów możemy stosować miejscowe inhibitory kalcyneuryny. I w wielu przypadkach takie leczenie jest absolutnie wystarczające. Co jest często błędem w leczeniu atopowego zapalenia skóry, to jest stosowanie leków przeciwhistaminowych, takich jak, no dobrze, nazw nie będę wymieniała, czyli leków przeciwhistaminowych. I to są doskonałe leki, jeżeli pacjent ma pokrzywkę, albo jeżeli pacjent ma astmę, albo jeżeli pacjent ma alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, czyli potocznie powiemy katar sienny. Wtedy tak, ale dla topowego zapalenia skóry no nie udowodniono, aby te leki były skuteczne i przydatne. Jeżeli te leki nie działają, to oczywiście mamy dalsze kroki, które możemy podjąć. I to są często leki immunosupresyjne, takie jak na krótko podawane do ustne glikokortykosteroidy, chociaż nie za bardzo lubimy to robić. Następnym lekiem jest cyklosporyna, ewentualnie na przykład również metotreksat. Natomiast no, u takich pacjentów z ciężkim atopowym zapalniem skóry, no, te leki też nie mogą być bardzo długo stosowane i one też nie zawsze są super skuteczne. No i właśnie to jest to, o czym Pani już była uprzejma przed chwilą wspomnieć, że w tej chwili mamy jeszcze lepsze, doskonalsze leki dla tych pacjentów o najcięższym przebiegu choroby. I my już od dobrych kilku lat, jeżeli dobrze pamiętam, to był chyba 21 rok, kiedy wprowadzono program lekowy y, dla pacjentów chorych na atopowe zapelnie skóry. Tak jak być może część z Państwa już słyszała o lekach biologicznych stosowanych w łuszczycy czy w RZS-ie, tak samo my w tej chwili możemy, dysponujemy lekami biologicznymi oraz tak zwanymi małymi cząsteczkami do leczenia pacjentów z y, ciężkim atopowym zapelniem skóry. I to, co chciałabym podkreślić, to jest program nie tylko dla małych dzieci, dla, dla osób dorosłych, ale to jest program, do którego można włączać też małe dzieci. Ci już od szóstego miesiąca życia. O, no to świetnie, bo też tak sobie myślę, że chyba dla tych e, dzieci najtrudniej jest gdzieś też powstrzymać się, jeśli chodzi o to drapanie. E, dorośli jednak mogą mieć troszkę większą kontrolę nad tym. A też mm, właśnie przez tą mnogość tych terapii przeróżnych zastanawiam się, czy atopowe zapalenie skóry można wyleczyć, czy jedynie gdzieś poddać remisji no niestety na tym etapie naszej wiedzy medycznej my jesteśmy w stanie wprowadzić pacjenta w remisję, natomiast nie możemy w tej chwili mówić o wyleczeniu pacjenta. Mhm. No, to, um, no to, a czy są jakieś y, szanse na to, by kiedyś powstały leki, które będą mogły wyleczyć całkowicie tę chorobę? No niewątpliwie y, są prowadzone różnego rodzaju badania y, zmierzające w tym kierunku, ale szczerze mówiąc atopowe zapalenie skóry y, w tym zakresie jest dosyć trudną jednostką chorobową, bardzo zróżnicowaną genetycznie, bardzo zróżnicowaną, jeżeli chodzi o obraz kliniczny też choroby. Y, w związku z tym no, póki co myślę, że i tak dajemy pacjentom, czy możemy dać pacjentom dużo, większe, y, dużo większą szansę na w miarę normalne życie, niż to, co mieliśmy kiedyś i póki co cieszymy się z tego, co mamy. Tak, i tutaj już może postawiłabym kropkę. Ja bardzo Pani dziękuję, szczególnie myślę, że e, za te rady dotyczące pielęgnacji i e, za te słowa, czego należałoby unikać, bo myślę, że to na co dzień może e, trochę pomóc niektórym z naszych słuchaczy, którzy być może chorują właśnie na egzemę. Moim i Waszym gościem była profesor Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, dermatolożka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dziękuję raz jeszcze. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia.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 nie zapłacę coachom, żeby to poćwiczyć żeby to, nie zapłacę coachom, żeby to, żeby... Wstaję przed piątą i siedzę sobie w ciszy before we... Ostatnio coraz bardziej popularny, a w zasadzie myślę, że już od paru lat jest popularny i nadal aktualny temat ubr kupowania ubrań z drugiej ręki, czy tych, które są tworzone w trybie slow fashion, a to wszystko jest w kontrze do fast fashion. A co to takiego? Może warto posłuchać Track and Talk. Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna. Poznaj kulisy branży, która napędza świat Track and Talk Wtorek 16.30 Witamy w dzisiejszej audycji Track and Talka Dzisiaj jestem tutaj z Pauliną Ja nazywam się Zuza I powiedz mi o czym dzisiaj będziemy rozmawiać No tak zastanawiałyśmy się w sumie Chwilę, chwilę wcześniej odnośnie tego tematu audycji i tak zaczęłyśmy w sumie rozmawiać na temat mody, jak to baby mają w zwyczaju. I trochę w sumie wspomniałaś o czymś, co się nazywa fast fashion, ale nie do końca zrozumiałam, o co Ci chodziło. Dobra, no to tak, żeby w ogóle sobie wytłumaczyć i Wam, nasi słuchacze, fast fashion to jest ogólnie bardzo szybka moda. To znaczy, że tutaj proces, czy to realizacji zamówień, czy w ogóle projektowania jest bardzo, bardzo krótki. Na przykład od dwóch do trzech tygodni my już mamy coś w swojej szafie. Więc tutaj ta szafa nasza potrafi się wymienić stosunkowo bardzo szybko. Ale to w sumie chodzi o to, że to jest jakby zaprojektowane, powiedzmy, początkiem, początkiem tego procesu jest projekt czy to produkcja? Czasem będzie to projekt, ale niektóre projekty y, są powiedzmy zaciągane już z bardziej znanych marek, ale tutaj bardziej chodzi o te wszystkie procesy typu właśnie produkcja, będzie to na przykład obejmowało szycie takich ubrań, y, albo właśnie transport i już tak naprawdę dostawy do nas. No okej, okay, ale powiedziałaś o tym wcześniej tak jakby to było coś złego, ale... Nie ukrywam, że ja na przykład lubię mieć szybko, szybko rzeczy w szafie, jakby wiesz, żyjemy szybko, trendy się zmieniają i chcemy jednak za nimi nadążyć. No tak, tutaj no, nie, nie mogę się z tobą nie zgodzić, czy tutaj e, można trochę wspomnieć o konsumpcjonizmie, który aktualnie u nas panuje. E, no Powiedziałabym, że tutaj tak naprawdę każdy musi sobie wybrać sam, bo faktycznie ty to lubisz, bo chcesz mieć po prostu dużo fajnych, nowych ubrań, e, Jakości, wiadomo, różnej No bo tutaj musimy o tym wspomnieć Ja na przykład zwracam uwagę na rzeczy Takie jak, e, nie wiem Zwiększona emisja CO2 No bo widzimy, że ta produkcja rusza nam coraz Szybciej, coraz częściej e, Przez to, że te ubrania są wysyłane Do nas, ogólnie do Europy na przykład No to pomyśl Ile ubrań na przykład wyrzucasz uh -huh. e, Potem na przykład Myślisz o tym, co się w ogóle dzieje Z takimi ubraniami? No to zależy gdzie raczej wyrzucam, bo na przykład w Poznaniu funkcjonuje takie super miejsce, nie wiem czy mogę powiedzieć Podzielnia, mhm. um, gdzie bardzo często jednak rzeczy, które nie są w żadnym takim naruszonym stanie, tylko po prostu już mi się nie podobają, no to często oddaję tam, są też y, wszędzie praktycznie na osiedlu na przykład niedaleko jest. E, kosz e, PCK, czyli Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie mm -hmm. można zwracać ubrania, ale to muszą być w dobrym stanie. Jak z reguły są zniszczone, to po prostu je wyrzucą. No tak, no i właśnie tutaj się teraz e, mamy ten problem, że co się dzieje z ubraniami, jeżeli ktoś na przykład nie da ich do takich podzielni, czy do second handów, czy cokolwiek, e, więc one tak naprawdę mogą robić nam dosłownie góry śmieci, kto, o które nikt nie dba i którymi nikt się nie chce już interesować. Więc wiesz, tutaj jeżeli chodzi ogólnie o to fast fashion moim zdaniem warto by było pomyśleć o tak naprawdę czy to na przykład większej świadomości, żeby jednak zrozumieć że to są rzeczy szyte w krajach poza Europą mhm. może być to Bangladesz, może być to Chiny może być to też Turcja to nie jest powiedziane no ale też na przykład odnośnie zmiany transportu wiadomo, fast, chcemy mieć coś szybko więc będziemy wybierać transport lotniczy czego by na przykład go nie. No właśnie, to dlaczego, by go nie zmienić na kolejowy, który jest przyjemniejszy dla środowiska? Jest to jakaś opcja. Też tak na dobrą sprawę, jak tak mówimy właśnie o wyrzucaniu takich rzeczy, to możemy się w sumie skupić na tym, że. Jeśli je wyrzucamy, to musimy znowu zapełnić szafę i taki wprowadzamy coraz szybszy cykl wymiany ubrań. Dokładnie. I tak na dobrą sprawę, to tylko tracimy pieniądze, bo to, że coś jest aktualnie tańsze i kupimy to taniej, nie znaczy, że będzie dłużej żyło. Dokładnie. Więc tutaj no mówię, fast fashion... Tak, naprawdę każdy musi zdecydować, co o tym uważa. My tutaj nie potępiamy, też nie zachwalamy. Nie możemy tego po prostu robić, więc to Wam zostawiam, nasi drodzy słuchacze. E, więc ja się z Wami e, cieplutko żegnam. Więc tutaj rozmawiała z Wami dzisiaj Zuza i Paulina. I my się słyszymy w przyszłym tygodniu. Do widzenia. Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and w wtorek 16:30. Autopromocja. Hello. Next. Hi. Next. How are you doing? Fest. Jest to rzecz, na której warto żyć! Czekasz na największe wydarzenie muzyczne tej wiosny w Poznaniu? Podpowiemy ci, jakie przeżyć. Chcesz zabierać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 Reklamować się w radiu? Napisz promocja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 Jeśli nie macie planów na czwartek, 16 kwietnia, to ja nieśmiało podpowiadam, że być może możecie wybrać się na koncert dwóch sławów w dwóch progach, bo taki dziś, takie dzisiaj rozdajemy wejściówki, a w sumie jedną wejściówkę podwójną e, na tenże koncert. SMS-y wysyłajcie na 7148, a w takim SMSie trzeba napisać wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź. Afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. A dzisiaj pytam Was o to, czy korzystacie w ogóle z AI oraz kiedy lubicie z niego korzystać? W czym Wam najbardziej pomaga? SMSy, powtarzam, wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23. 16 kwietnia wieczorem możecie pójść na koncert dwóch sławów w dwóch progach, a od rana do 15 będziecie mogli wziąć udział w drzwiach otwartych organizowanych na Politechnice Poznańskiej. Jest to wydarzenie kierowane myślę, że dla maturzystów, którzy będą szukali swojej przyszłej drogi zawodowej, a podczas tego wydarzenia swoją działalność zaprezentuje ponad 30 kół naukowych. Będą też dostępne ponad 70 laboratoriów, gdzie odbędą się przeróżne warsztaty. Tak samo odbywały się będą wykłady i pogadanki z prowadzącymi i ze studentami, którzy pewnie chętnie opowiedzą co nieco o tym, jak to jest studiować na Politechnice Poznańskiej. Ja dodam też, że będziemy tam my, Radio Afera, organizując radio na żywo, więc z nami też będziecie mogli porozmawiać. Także jeśli nie przekonują Was prowadzący i studenci, to y, my już powinniśmy na 100% E, jeszcze wspomnę, że na te laboratoria obowiązują zapisy, do których linka znajdziecie na stronie put.poznań.pl. Powtarzam stów, ten sam gest. Naprawdę myślałem, że... Że umiem pod dywan to zamieść, że wkułem te kwestie na pamięć. Nie ktoś wyłączył dźwięk, narzutnik posypał się śnieg. To zwykle wydarza się nagle, i tylko zostaje ci w gardle. Śmiałem już na nie Chyba zostanę tu na zawsze, choć głowa opada na ramię. Pisy na ekranie i chyba nie będzie już po nich scen. To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka Autobus ci odjechał, nie powiem To Ostatni krok, jak zebra po przejściach Ubieram cały wszechświat w czerni wie Płócienie w otwartych drzwiach, na oknach paruje blask Rozpływam się w ostatnich kroplach. Kolizja scenariusz zaplotła. Na ustach zasiany mak. Minęliśmy się tak. Autobus dojechał do węzła. I trzeba się chyba pożegnać. Poznałam się już na niepamięć pamięć. Nie zostanę tu na zawsze. Choć głowa opada na raz. na ekranie i chyba nie będziesz po nich. Syn. To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka, autobus ci odjechał, nie powiem pech. Ostatni krok, jak zebrał po Yeah. Jeśli jesteście w stanie w 14 minut, a w zasadzie 13 minut i 10 sekund e, przetransportować się w okolice Świętego Marcina lub może kręcicie się gdzieś po Starym Mieście i nie wiecie, gdzie się podziać, to możecie wziąć udział w wykładzie otwartym, organizowanym na zamku w Poznaniu dla Poznania o Poznaniu Historia, Współczesność i Przyszłość Badań Nazewniczych. E, no jak sama nazwa wskazuje, wykład będzie dotyczył tego, czym jest nazwa, konkretniej nazwa własna i tego, jaką rolę ona pełni w języku. E, całe wydarzenie ma miejsce no właśnie dzisiaj o godzinie 18 wstęp jest wolny, także jeżeli jesteście zainteresowani, to radzę zajrzeć na stronę amu.edu.pl, a najlepiej po prostu na świętego Marcina It's all my fault. robić w nocy. Ja na przykład lubię spać, ale są podobno i tacy, którzy lubią grać w badmintona i myślę, że znajdą się tacy, którzy lubią go oglądać, no i właśnie do tej dosyć wąskiej grupy odbiorców. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu organizuje nocny turniej imienia Dariusza Nowaczyka. I ten y turniej dosyć późno odbywający się właśnie będzie miał miejsce o godzinie od godziny 17 do 3 w nocy i zastanawiam się kto będzie bardziej zmęczony, ci, którzy grają, czy może ci, którzy będą go oglądali, o ile ktokolwiek w ogóle będzie go oglądał do 3 w nocy, ale e, grać będą na pewno. E, cały turniej będzie miał miejsce 24 kwietnia, ale uwaga, należy się na niego zapisać i macie na to jeszcze jedynie parę godzin, bo zapisy trwają do dzisiaj, do godziny 20. Także spieszcie się, a szczegółowe informacje znajdziecie jak zwykle na stronie ue.poznan.pl.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 Wągłę, która przechodzi smogiem Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem Dzień dobry, jestem z Polski Dzień dobry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 16.57, czas na serwis informacyjny. Walarski, zapraszam. Były szef Zarządu Dróg Miejskich walczył o przywrócenie na, na stanowisko. Założył w tej sprawie pozew w sądzie. Został zdymisjowany na przełomie stycznia i lutego przez prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Podstawą do tej decyzji miała być utrata zaufania wynikająca z nieprawidłowo nieprawid nieprawidłowości wykrytych w CTM. Sam Jacek Jaśkowiak twierdzi, że sytuacja wymaga jego reakcji. Nie można w takich sytuacjach nie reagować w takiej obawie, bo co zrobi sąd, taki? jasne jest, że w układzie sądu to ta Ochrona pracownicza jest bardzo duża i często się zdarza, że jednak sądy przyjmują argumenty pracownika. Natomiast no ja uważam, że w tak rażących przypadkach tak nie można pozwolić sobie na zaniechania, na brak Byłego dyrektora ZDM będzie reprezentowała ta sama kancelaria, która pięć lat temu prowadziła sprawę byłego dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej. Sprawę tamtą wygrała, a urzędnik do dziś kieruje ZZM. Miasto mówi, my nadajemy na 98,6. Poznań wspiera szpitale. Miasto przekaże Zarządowi Województwa Wielkopolskiego część terenu przy ulicy Garbary. Ma to umożliwić rozbudowę Wielkopolskiego Centrum Onkologii obejmującą dwie, dwa budynki i łącznik. Decyzję o zbyciu gruntu z 99% bonifikacją podjęli podczas dzisiejszej sesji radni miasta. Teren ten jest obecnie niezabudowany i częściowo używany jako droga dojazdowa. Oddzielony szpital przy ulicy Długiej od Centrum Onkologii. Z tego powodu, mimo że to powierzchnia niewielka, jest ona kluczowa dla szpitala. W ramach przez Centrum Onkologii Inwestycji mają powstać budynki ambu ambulatoryjnej onkologii, profilaktyki, diagnostyki molekularnej i obrazowej. Do tego dojdzie też wspomniany łącznik, który umożliwi chorym przemieszczanie się między budynkami bez użycia jezdni. Wiadomości z Uniwersytetu. Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Fort Poznań to nowy projekt sportowy, który ma ambicję wypełnić wieloletnią lukę na siatkarskiej mapie regionu. Klub ten, który współpracuje z uam jest już w tym, już w tym roku rozpocznie realizację w pierwszej lidze siatkówki. Jednocześnie ma w nim powstać kompleksowy system szkolenia od, od kategorii dziecięcej po profesjonalną siatkówkę. Wiemy, gdzie mamy bolączki, które należy zaadresować również na tym poziomie młodzieżowym. Wyniki, które otrzymujemy są super, Natomiast jest liczy się też dla nas to, żebyśmy w pierwszej kolejności adresowali lokalną społeczność, lokalną młodzież, a nie koniecznie osiągali za wszelką cenę wyniki naciągiem z całej Polski, bo to też nie o to chodzi. Chcemy dbać o to, żeby nasza młodzież się rozwijała i mogła kontynuować ten sport u siebie tutaj na miejscu w Wielkopolsce. Mówi prezes zarządu Poznań, Bartosz Witkowski. Klub bierze też pod uwagę rozwój dyscypliny. Będzie on łączył siatkówkę halową z dynamicznie rosnącą siatkówką plażową. Planowane jest wdrożenie programu, szkoleni programu szkoleniowego, który umożliwi rozwój w tej specjalizacji już od najmłodszych lat. Muzeum Powstania Poznańskiego czerwiec 1956 wraca w ręce miasta. Wczoraj umowy w tej sprawie podpisali Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Bośniak oraz prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Muzeum zostało wydzielone ze struktur wielkopoznańskich